Adamie, chodź. Tym razem przejdźmy się na południe. Ale w jakim celu? Chcę ci pokazać kłamstwo. E, moje kłamstwo? Nie, kłamstwo ludzkie. Co ty powiesz? Brzmi kusząco. Mm. Bardzo kusząco. Widzisz tych ludzi, Adamie. Posłuchaj ich myśli. Zamknij oczy. Skup się. To takie ludzkie te ich uczucia, te ich emocje. Cześć, mamcia. Cześć, Adaś. Co u ciebie? A, wszystko gra. A co u ciebie? W porządku, idę do sklepu. Coś ci wziąć? Weź coś dobrego, dobra? Okej, okay, dobra. Cokolwiek. Jasne. Na razie. Na razie. Dobra, kurwa, gdzie jest hajs? Gdzie jest, kurwa, hajs? No kurwa, musi tu gdzieś być. Gdzie jest? Był tutaj, kurde O kurde Jest Mocno O, mocno Pamiętam Ścieki, piwnice. Podziemny świat. Złowrogie ulice, jak złowrogi kat. Topór dla niego ostoją, jak dać puna narkotyk, dla martwego psa kabura z bronią. Bez cnoty. Bez wiary. W siebie do kurwy nędzy. Pierwsze kot już płoty, lecz wciąż nie mam pieniędzy. Myślę, przeżyję. Zmyślał, że kilka miesięcy. widzę siebie. Widzę siebie nad Wisłą. Topiącego się z żoną przyszłą. W tle smutni panowie. Kurwy ledwo dyszą. Zmęczyli się, gdy nas wrzucali do Wisły. Mógłbym przysiąc.